Słuchacie felietonu z serwisu podcasty.pl Strasznie mi włosy sterczą, nie wiem dlaczego chyba coś krzywo spałem, albo coś w tym stylu, a nieważne. Słuchacie dziwnej formy podcastowej jaką są felietony z serwisu podcasty.pl? Parę tygodni temu... Przemek Szczepaniuk wpadł na pomysł, że hej Pawle, mam taki serwis podcasty.pl wszystko na nim działa, jest tam trochę treści tylko od paru miesięcy leży odłogiem może byś tak zmobilizował się napisał coś tam czasem, poprowadził go ku gwiazdom i jeszcze dalej a stwierdziłem czemu nie, chętnie spróbuję nowej, nieco innej formy publikacji niż to robię w ramach, w ramach swojego podcastu Inny Koncept. No i napisałem parę felietonów, parę tekstów tam zamieściłem, opublikowałem, tylko że wtedy sobie zdałem sprawę, że świat amatorskiego podcastingu w Polsce jest raczej niewielki. Poza tym podcastów się słucha. Kto to będzie czytać, te moje wypocinny? Czemu by nie zrobić dwóch wersji? I wersji tekstowej, i wersji audio. Tak, kto wie, może i będzie się dało publikować te odcinki, te felitony nawet w przeglądzie podcastów Podcastofon. W końcu mają one dotyczyć ostatnich Odcinków, które się okazały, tudzież całych zagadnień związanych z poszczególnymi podcastami, czy też świadkiem podcasterskim, plus jakieś drobne moje przemyślenia. To mają być felietony poświęcone właśnie temu. Niezbyt długie. Moim takim założeniem jest, że odcinki nie mogą być dłuższe niż 5 minut. To absolutne maksimum, do którego no, którego chcę się trzymać. To ma być mini forma podcastowa I, i, i, i wiecie co? I to będzie znacznie lepiej wszystko przygotowane niż ten pilot, który jest nagrywany na żywca na szybko. Nawet się nie przedstawiłem. Nie przedstawiłem się jeszcze, prawda? Nazywam się Paweł Duraj. Możecie mnie znać, jak już wspomniałem z podcastu Inny Koncept. Wcześniej prowadziłem wsioka, ale to już zamierzchłe czasy. Wciąż się jednak ciągnie za mną ta przeszłość, co niektórzy mi z lubością mm, wypominają. Podcastów słucham. Podcasty słucham od. No już od sierpnia 2008 roku. Jest to szmat czasu. Przesłuchałem wiele podcastów, godzin przez. Te 5 lat ponad już. No, może czas coś mówić o podcastach, zajęć się publicystyką oko podcastową. Jak mi to wyjdzie, zobaczymy. Zobaczymy. Nie wiem jeszcze, skąd mogę wiedzieć. Zapraszam Was na serwis podcasty.pl, pisane przez K tam zasubskrybujcie ten odcinek, ten podcast. Mam nadzieję, że będzie się to ukazywać co tydzień, max co dwa tygodnie, aczkolwiek jakiejś sztywnej daty tutaj nie chcę rzucać. Mam inne też projekty, inne cele. Zobaczymy, jak to wszystko zabrzmi Razem. Do usłyszenia. Hej. Wejdź na podcasty.pl i przeczytaj więcej.